i odszedł, rozpowiadając po całym mieście, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus. dwa urywki Słowa Bożego ten od 22 do 25 i ten od 26 różnią się taką sytuacją że tutaj uczniowie są z Panem i uczniowie są czynni wiosłują i, i tak dalej są w czynnym działaniu Pan Jezus śpi a tutaj w ten od 26 ten urywek to znowu Pan Jezus jest czynny, a uczniów nie widzimy. Jest pewna różnica pomiędzy tym, a jednak jakby są w tym samym czasie. I tak możemy widzieć właśnie, że ten urywek wcześniejszy pokazuje nam nasze życie. I to, że Pan Jezus jest, nie ma go. A my działamy, my żyjemy, my chodzimy. Ale ten następny urywek to jest następny etap w dziejach ludzkości, i właśnie e, to jakby Pan Jezus przyszedł na tą ziemię już no, i spotyka właśnie tak wiele e, no, obciążonych ludzi grzechem e, ale jednak chce im pomóc i a uczniów e, nie widzimy oni jakby nawet nie zabierają tutaj głosu. Oni jakby ich są, są z Panem Jezusem, przecież wiemy o tym, że są, a mimo to ich tutaj nie ma. Jakby no jakby się skryli. I to taka mała różnica pomiędzy tymi dwoma urywkami Słowa Bożego. I zapytał go więc Jezus, jak ci na imię, a ten rzekł Legion, gdyż wiele demonów weszło w Niego. Jakże to było dla Pana Jezusa, musiało być smutną sytuacją, że ten jeden człowiek, czy dwóch w innej Ewangelii jest opanowany przez tak wiele demonów, tak wiele sił działa na jednego człowieka. Dlatego, że właśnie kiedy to serce jest takie wymiecione, wyprzątnięte, to zaś może wiele wejść. I to, jakbyśmy czytali też z Listu do Hebrajczyków, właśnie człowiek, który tak bardzo blisko podejdzie, który tak zakosztuje tych wszystkich darów i tej łaski i miłości, i tego daru Ducha Świętego, to właśnie wyczyści to swoje serce z tego wszystkiego, a później może zamieszkać tak wiele e, ciemności. Są przykłady tego e, i w teraźniejszych czasach ludzi, którzy naprawdę e, byli bardzo blisko Ewangelii, a jednak, e, a jednak zboczyli z drogi prawdy i, e, i właśnie jakby na własne życzenie zaprosili sobie e, tę moce Ciemności, które naprawdę z nimi zrobiły wielkie, wielkich przeciwników Ewangelii. I prosiły go, aby im nie nakazywał odejść w otchłań. To, takżeśmy już ostatnio mówili, że serce człowieka nie jest przeznaczona do tego, żeby duchy nieczyste w nim mieszkały, ale właśnie te jakby dusze, czy, nie wiem, czy to nazwać można, dusze świńskie, żeby tam po prostu, dlatego, że one niczego innego, te duchy uczynić nie umią, jak tylko właśnie zgubić i zabić. Nie jest ich celem żeby serce człowieka ratować i pokierować, ale właśnie zgubić to serce. Dlatego, że taki jest cel szatana, a przecież one są pod jego działaniem. Z Ewangelii Daniela mamy urywek, gdzie właśnie jeden, gdzie Gabriel mówi do Daniela, proroka, że nie ma, kto by mężnie stał tylko Michał, książę Anielski i on tam musiał go zostawić ta rozmowa jest po prostu także widzimy, że, że są znowu te duchy, które chodzą z Bogiem znaczy się aniołowie którzy pragną właśnie tych wiernych bożych prowadzić i im pomagać a tutaj widzimy, żeby aby ich zgubić i e, Pan Jezus jakby te duchy e, tak możemy powiedzieć czuły wewnętrznie, że Pan Jezus będzie chciał je e, jak można powiedzieć odesłać w odkłań i y, chciały jeszcze zrobić y, taką złą rzecz i y, y, y, oczywiście po pierwsze narazi na straty tych, którzy mieli to stadu, ale y, też i y, same te możemy powiedzieć y, no, niemądre mądre istoty świnie wrzucić w otchłań czy w morze które utonęły tak właśnie zginą ludzie bez Boga tak zginą ludzie i pójdą do piekła ci którzy nie znają Jezusa ci którzy nie chcą poddać się pod Jego Słowo tylko te moce ciemności nimi działają która istnieje tutaj pomiędzy tymi dwoma wydarzeniami. Nasunęło mi się też, że jest pewne podobieństwo, czy też kontynuacja pomiędzy tym zdarzeniem na morzu, a spotkaniem z tym opętanym. To znaczy, diabeł chciał utopić Pana Jezusa i uczniów w morzu. Natomiast w tym wydarzeniu, które mamy przed oczyma teraz, tak mówiąc wprost, Pan Jezus utopił Diabła. Więc jest pewna różnica, czy też podobieństwo w tym wydarzeniu. Na jego własne rzeczy. Proszę? Na Jego własne rzeczy. Diabł zwykle tak działa właśnie, w tym jest Jego głupota. Tak zresztą było z uprzyżowaniem, kiedy sądził, że to właśnie będzie to największe osiągnięcie, a tak naprawdę okazało się, że to jest jego całkowita klęska. Ale przypomniałem się też, tak jak Ludwik mówił, cytując ten fragment z Ewangelii Mateusza, to jest tutaj powiedziane w rozdziale 12, wiersz 43. Gdy zaś duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych. Nie sprawdziłem tego, czy w innych tłumaczeniach też tu jest bezwodne, ale to jest ciekawe tak jakby ten zły duch unikał wody. Tu akurat widzimy, że w tej wodzie został utopiony. I teraz w tym fragmencie widzimy wiele ważnych punktów. Widzimy potwierdzenie tego, że to są hierarchie, złych duchów, że to nie jest jakiś pojedynczy duch, diabeł, tylko to są tysiące czy miliony istot, ponieważ w liście do Efezjan czytamy w rozdziale 6 takie określenie zwierzchności, czyli tak jak w armii jest po prostu podległość kolejnych stopni wojskowych, tak i tutaj widzimy coś w tym rodzaju, więc jest legion. Też i w tym fragmencie, o którym wspomniałem, jest mowa, że ten jeden zabiera potem siedem gorszych. A więc widzimy tutaj, jakie nagromadzenie tego było. Myślę, że to jest też ostrzeżenie dla tych, którzy powierzchownie przychodzą, czy mają kontakt z Ewangelią, eee, tak jakby się tylko tym interesują. Być może wydają się trochę święci na początku. Ale jest właściwie tym gorsze czy większe niebezpieczeństwo, że taki człowiek może popaść w jeszcze gorsze, nie przyjmując Ducha Świętego. I teraz widzimy, że te demony uznały czy uznawały wszechmoc Pana, bo prosiły go. Demony prosiły Pana, aby mnie nakazywał odejść w otchłan. Myślę, że możemy to miejsce określić też za pomocą objawienia 9 rozdział. 9 rozdział objawienia drugi wiersz. Tutaj jest napisane, że ta gwiazda otwarła studnię otchłań drugi wiersz, dziewiąty rozdział. I ten dym, jakby spieca się uniósł i dalej szarańcze, to są właśnie te moce diabelskie. Czy też jeszcze dwudziesty rozdział. Wiersz trzeci czytamy o tym jak ten anioł wstępujący z nieba miał klucz do otchłani, 20 rozdział, pierwszy wiersz i związał tego smoka, którym jest diabeł i szatan, i związał go na tysiąc lat i wrzucił go do otchłani, od pierwszego do trzeciego wiersza. A więc diabeł, widzimy tutaj, drżał przed tym, czy te demony drżały przed tym, żeby nie być do tego miejsca rzucone. Myślę, że tutaj nie chodzi o to, że Pan Jezus okazał łaskę demonom. To na pewno tak nie było. Po prostu wybrał z jednej strony mniejsze zło, a z drugiej strony zdegradował można powiedzieć ten, te demony wpędzające w świnie. No bo jednak to jest coś, mieszkać w człowieku, okazuje się. Więc wypędził je w niższe stworzenie bo jednak człowiek jest na podobieństwo Boga, a nie zwierzę. I teraz także i to, że zadał w ten sposób jakiś cios tym mocom ciemności. Pozwolił im. Myślę, że ten fragment daje nam poczucie wielkości naszego Pana, ale też i tego, że My w naszym życiu także możemy czerpać z tej pomocy naszego Pana w różnych sytuacjach życiowych, kiedy w jakiś sposób możemy czuć się zagrożeni, czy kuszeni, czy w jakimś niebezpieczeństwie. Kadnesar, gdy się zaczął wynosić, też został opętany. Na 7 lat zachowywał się jak zwierzę. Też tutaj ciekawe jest 27, 27 werset, że ten opętany nie nosił odzienia. Taka tendencja odwrotna, bo gdy Adam i Ewa popadli, grzech, to pierwsza myśl, jedna z pierwszych to było ubrać się. I potem Bóg też ich ubrał. Też odnośnie tego bezwodnego środowiska. W bezwodnym środowisku nie da się wykonać na przykład chrztu chrześcijańskiego, który symbolizuje pogrzebanie w Chrystusie wraz z Chrystusem i zmartwychwstanie z Chrystusem. Tutaj też jeśli popatrzymy na Tesaloniczan, drugi rozdział, drugiego listu do Tesaloniczan, to jest dziewiąty werset. Ten niegodziwiec przyjdzie za sprawą szatana z każdą mocą wśród znaków i rzekomych cudów. I wśród wszelkich podstępnych oszustw wobec tych, którzy mają zginąć, ponieważ nie przyjęli miłości prawdy, która mogła ich uratować. I dlatego zsyła Bóg na nich ostry obłęd, tak iż wierzą kłamstwu. Czyli w tamtym czasie jest powiedziane, że to będzie forma sądu, aby zostali osądzeni wszyscy, którzy nie uwierzyli prawdzie, lecz znaleźli upodobanie w nieprawości. To Bóg jest tutaj wymieniony jako Ten, który zsyła ostry obłęd, który doprowadza do uwierzenia kłamstwu. A z kolei a drugi Timoteusza, 4 rozdział, od trzeciego wersetu przyjdzie czas, że zdrowej nauki nie ścierpią ale według swoich upodobań nazbierają sobie nauczycieli, żonni tego, co ucho chce I odwrócą ucho od prawdy, a zwrócą się ku baśniom. I lekarstwem na to jest, ale ty bądź czujny, we wszystkim cierp, wykonuj pracę ewangelisty. Czyli głoszenie Ewangelii jest tym, co Paweł Tymoteuszowi zaleca jako przeciwwaga tego, czyli głoszenie Słowa Bożego ku zbawieniu. Też yy, widzimy, że zabranianie związków małżeńskich jest wymienione w Słowie Bożym jako działanie nauk zwodniczych, czyli odwracanie wszelkiego takiego porządku Bożego i ta moc też. O ile jeden anioł miał moc zabić 180 tysięcy ludzi w jedną noc, jak wiemy, demony to jest 1 trzecia aniołów, które poszły za szatanem. I tego jest, tak jak już było mówione, dosyć dużo, mnóstwo ich jest. I 33. Gdy demony wyszły z tego człowieka i weszły w świnie, rzuciło się całe stado z urwiska. To jest ciekawe, bo mamy dużo zwierząt w swoim otoczeniu i tak pomijamy ten fakt, że pies może być opętany przez demona, może być inne zwierzę zamieszkane przez złego ducha. Pamiętamy w zakonie, że wół, który był znany z tego, że budł od dawna i doprowadził do śmierci człowieka, miał być nie tylko wół zabity, ale i jego właściciel, czyli jest ta odpowiedzialność za zwierzęta. Natomiast jeżeli ten wół z zaskoczenia kogoś zabił, to sam wół miał być uśmiercony i to wskazuje na to, że my mamy współodpowiedzialność za te zwierzęta, którymi, yy, no, nad którymi mamy nadzór. Gdy widzimy, że zwierzę obraca się przeciwko człowiekowi, to nie mamy żadnego usprawiedliwienia, jeśli to ignorujemy. Jeszcze jedna rzecz mnie zastanawia. Gerazyńczycy, o ile Samarytanie to był miks żydostwa z pogaństwem, w sensie, że to byli poganie sprowadzeni i wykształceni na Żydów i mieli nawet swój pięcioksiąg. O tyle Gerazeńczycy. czy to byli poganie, czy też byli to w jakiś sposób zjudaizowani ludzie. Może ktoś z braci powie. wie. Wydaje się, że to są pozostałości po Rubenitach i Sesytach, chociaż Słowo Boże na ten temat nic nie mówi, ale właśnie tamte okręgi, tamte dwa i pół plemiona zamieszkiwały. Także widzimy, że jakaś znajomość słowo Bożego jest i widać po tym człowieku ale, yy, ale yy, widzimy, że chociaż yy, z drugiej strony, tak jak o Samarytanach znaczy się, że Pan Jezus przechodził przez Samarię a yy, Żydzi, którzy, którzy właśnie yy, szli do Galilei nie chodzili przez Samarię, ale właśnie chodzili tamtędy, przez ten właśnie e, krainie Gazaryńczyków. Także no tu jest powiedzieć, e, e, dlaczego oni e, jest taki, może powiedzieć, trudny ich charakter, czy w ogóle, czy są taki, może powiedzieć, spogaznizowani, ale e, jedna jest tutaj ważna rzecz. Pan Jezus i do tego miejsca e, Idzie, ratuje i chce po prostu wszystkich uratować. I nie jest mu za daleka przeprawić się przez morze, przez jezioro dla jednego człowieka. I tym samym pokazane nam to jest, że nawet jakby Pan Jezus miał przyjść i umrzeć za jednego człowieka, to by to właśnie uczynił. I ten, ten, ten, ta sytuacja tutaj właśnie jest pokazana, że dla jednego człowieka on przeprawił się przez morze i lądy, aby właśnie go uratować. Werset 39 w tym kontekście właśnie jest taki znamienny. Pan Jezus jednym nakazywał, aby po uwolnieniu pokazywali się kapłanom albo ogłaszali to, co Jezus im zrobił. I tutaj 39 właśnie i odszedł, rozpowiadając po całym mieście, jak wielkie rzeczy uczynił mu Jezus. I to jest na polecenie Pana Jezusa wróć do domu swojego i rozpowiadaj, jak wielkie rzeczy uczynił ci Bóg. Więc to jest ciekawe, że właśnie tutaj jest to polecenie, żeby Pan Jezus miał świadka w tej osobie. To taka krótka myśl nurtuje na temat tego przytoczonego miejsca z Łukasza 11,24 Gdy duch nieczysty wyjdzie z człowieka, wędruje po miejscach bezwodnych. Ja bym tutaj nie szukał przykładowej wody, że duch nieczysty musi mieć wodę. Bardziej bym się skłonił tutaj myśl o tym, że po prostu ten duch nieczysty nie ma swojego takiego ukojenia, nie ma kimś jakiegoś pożywienia, jakiegoś oparcia. Woda wskazuje raczej na życie. Jest, tak jak słowo Boże mówi, to jest wskazanie na, też przenośnia wody, źródło wytryskującej wody ku żywotowi wiecznemu, ale bardziej mnie skłania na, uwagę na to po prostu, że to jest. Jak gdyby takie określenie ogólne, że on nie ma pożywienia aby w jakiś sposób nadal yy, przebywać, mieć możliwość utrzymania się, yy, coś w tym sensie po prostu i wtedy mówi wrócę z powrotem skąd wyszedłem, bo tam gdzie wędrował, po prostu nie miał możliwości się oparcia. Nie miał jakiegoś po prostu punktu zaczepienia na dalsze jakieś jego przeżycie, jakąś egzystencję. Woda w Słowie Bożym wskazuje na Słowo Boże między innymi. I to to bezwodne może, tak jak Paweł tutaj zauważył, mieć duchowe znaczenie bardziej niż y, związek z fizyczną wodą. Y, pierwsza Księga Mojżeszowa 26-20 w ciekawy sposób ten Gerar wymienia, lecz pasterze Geraru spierali się z pasterzami Izaaka, mówiąc to nasza woda. w ogóle ten fragment czy z Łukasza, czy z Mateusza na temat tego ducha, który wędruje a potem wraca ostatecznie to mówi tak naprawdę o Izraelu o narodzie, który był szczególnie obłogosławiony, a jednak ze względu na to, że nie poszedł za tym, tak naprawdę nie było wiary to z tego powodu było tylu opętanych w tym narodzie Dlatego, że kiedy nie było Boga w ich sercach, to diabeł natychmiast to miejsce zajął. Więc tak naprawdę jest to wyjaśnienie, dlaczego tyle bałwochwalstwa i tyle czytamy na temat tych różnych bożków, dlaczego Żydzi byli poganizowani, dlaczego dzisiaj są ateistami tak naprawdę w większości. To właśnie z tego powodu, dlatego, że są daleko od Boga, chociaż właśnie Bóg ich Wybrał jako bycie, aby byli świadectwem czy świadkiem obecności Boga na ziemi. Jeśli chodzi o ten kraj Garazyńczyków, tyle czytałem, że oni byli, skąd pochodzili, nie wiem, być może tak jak Ludwik mówił, ale że byli bardzo pod wielkim wpływem właśnie no, schelenizowani, bardzo pod wielkim wpływem kultury świeckiej. Dlatego też i te miasta, czy tych 10 miast tworzyło Dekapolis, tak zwane, czyli byli po prostu świadomi swoich praw, bo jakiś rodzaj widocznie już ich takiej dojrzałości, dzisiaj byśmy powiedzieli demokratycznej czy coś w tym rodzaju. Ale wracając jeszcze do tego urywku, jest to ciekawe, że ci ludzie widząc ewidentny cud na pewno byli pod wielkim wrażeniem tej dzikiej hordy dwóch tysięcy świn. Oczywiście, że to musiało ich po prostu przerazić. Świnie, które wpadały dziesiątkami, czy setkami wpadały z urwiska do morza. To na pewno był przerażający widok. Ale zamiast przyjść, oddać mu pokłon, tak naprawdę mieć skruszone serca, to widzimy, że prosili go, żeby odszedł. Można powiedzieć, że ci opętani, ostatecznie było ich dwóch, bo czytanie o tym w Ewangelii Mateusza, zostali uzdrowieni. Natomiast, czy uwolnieni. Natomiast ci, którzy byli przy zdrowych zmysłach, ci pasterze, czy mieszkańcy też tych okolic, nie byli gotowi na to, żeby przyjąć Pana. I też to jest szczególne, myślę, że i dla nas żyjących w obecnym czasie, że ludzie są przy zdrowych zmysłach, a jednak są zamknięci na Ewangeliu. Również i to jest ciekawe, że Pan Jezus, widzimy tutaj nie ma żadnej próby argumentacji, przekonywania, tylko prosili Go usilnie, żeby odszedł i czytamy wtedy On wsiadł do łodzi i zawrócił. Jeśli nie byli chętni, serca zamknięte, nie perswadował, nie przekonywał, po prostu odszedł. Myślę, że to jest też i dla nas być może jakaś, jakieś pouczenie w naszym. Kiedy składamy świadectwo, nie potrzeba kogoś na siłę przekonywać. Tam, gdzie Bóg daje, gdzie ktoś ma otwarte uszy, mówimy, tam, gdzie ktoś jest zamknięty, milczymy. że mam myśl do tego 37 właśnie o tym ludzie Garazeńskim. tak jak Zbyszek powiedział że tacy demokratyczni doszukujących się właśnie swoich praw i tak jak było powiedziane że widzieli ten ewidentny cud ale nie chcieli właśnie pana jezusa który jest bogiem i tak samo dzisiaj ludzie właśnie wolą zyski tego świata tak jak tutaj te świnie, można powiedzieć, że wielka strata, ileś tu pieniędzy wszystko kosztowało i ludzie właśnie też tak w dzisiejszych czasach rozważają, ważą, co stracą, co zyskają, gdy pójdą za Jezusem, pójdą za Bogiem, że właśnie ten wiersz może nam też to pokazać, że wolą żyć bez Boga, ale żeby czerpać zyski z tego świata, dopóki ich oczy, to wszystko widzą. No myśl mi przyszła yy, na myśl yy, z listu Jakuba 4 rozdziału siódmy wiersz przeto to poddajcie się Bogu, przeciwstawcie się diabłu, a ucieknie od was zbliżcie się do Boga a zbliży się do was omyjcie się ręce grzesznicy i oczyście serca ludzie o rozdwojonej duszy widzimy tutaj, że jeśli człowiek jest oczyszczony, nie ma w nim grzechu, to również nie ma przystępu do niego diabeł. 35 wiersz siedzącego u stóp Jezusa. Myślę, że to nam jest każdemu potrzeba, abyśmy siedzieli u stóp Jezusa. tak że musiał to jakiś czas przebywać tam w tym miejscu, że On jeszcze już zasiadł. Z innych, z innej Ewangelii chyba wiemy, że On go ubrali. przyodzianego, bo jest napisane. Jest tu, to tu jest, dobrze. Przyodzianego i przy zdrowych zmysłach siedzącego u stóp Jezusa. Także to jest postawa człowieka wierzącego. Jesteśmy przyodziani, przy zdrowych zmysłach. Powinniśmy siedzieć u stóp Jezusa i ludzie nas się zlękną. Dlatego, że ten, który jest z nieba i my, którzy jesteśmy na tej ziemi, kiedy jesteśmy właśnie w obecności Zbawiciela, to jesteśmy po prostu ludźmi, którzy e, mogą albo czuć respekt ludzie w stosunku do nas, albo też e, mogą się nas nawet i bać. Ale dałby Bóg, abyśmy właśnie e, nie byli zgorszeniem, ale byli zachętą, kiedy siedzimy u stóp Jezusa, aby było widać na nas, że jesteśmy ludźmi wiary, że jesteśmy uświęceni przez obecność naszego Zbawiciela i Słowo Boże w nas żyje. Do słów Ludwika z dziejów Apostolskich, Piąty Rozdział. Jak wielkie składali pierwsi wierzący świadectwo. Piąty rozdział, 13 wiersz. Z postronnych jednak nikt nie ośmielał się do nich przyłączyć, ale lud miał ich w wielkim poważaniu. Tutaj widzimy też, jak blisko wierzący byli Pana. To nie te czasy, gdzie, w których teraz żyjemy, że niewierzący wchodzą do kościoła. Jest tak jak 10 panien, że wszystkie zasnęły, ale pięć nie miało oliwy. Na zewnątrz nikt nie potrafił tego rozpoznać, dopiero kiedy Pan Jezus przyszedł, wtedy okazało się, które były naprawdę wierzące. śni. 202 Niechaj piękność Twa Jezusie we mnie śni. Say what? sześć o bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, bo, We're yeah. yeah. Dziękujemy i oczekujemy Cię Twojego przyjścia po nas. Amen. Amen. Panie Jezu, gdy patrzymy na bojaźń wszystkich niewierzących, którzy widzieli społeczność tego człowieka z Tobą, Możemy zadać sobie pytanie, co z nami jest nie tak, że niewierzący są w Kościele. Panie Jezu prosimy Cię, abyśmy rzeczywiście zdążali do uświęcenia, abyśmy rzeczywiście zdążali do tego, aby zasiadać u Twoich stóp, aby postępować tak, jak Ty sobie tego życzysz, abyśmy Panie Jezu porzucali te wszystkie rzeczy, które nas usidlają, tak aby się Tobie podobać i rzeczywiście odróżniać się od tego świata. Prosimy Cię o łaskę w Ty, bo jesteśmy słabi. Amen. Amen. Amen. Myśleliśmy do tego, abyśmy dali się właśnie prowadzić Tobie za rękę tą drogą, która jest dla nas najlepsza, najlepsza i właśnie którą Ty chcesz nas prowadzić. Amen. Amen.